Program Polskiego Radio, Poniedziałek, 30 marca, minęła 21. Krzysztof Zyglewski zapraszam na serwis Trójki. Kolejni żołnierze ONZ zginęli na południu Libanu, gdzie siły Izraela walczą z Hezbolnachem. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec potwierdzają wsparcie dla Ukrainy. Jutro o tej porze polscy piłkarze będą grali ze Szwedami o mundial, o meczu za chwilę w sporcie. Na południu Libanu zginęło dwóch żołnierzy misji stabilizacyjnej ONZ, a kolejnych dwóch jest ciężko rannych. To drugi taki incydent w ciągu ostatnich 24 godzin. Wczoraj lekko ranny został polski żołnierz.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 konfliktu do przestrzegania prawa międzynarodowego i ochrony bezpieczeństwa błękitnych hełmów. Jak podkreślał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, ataki na żołnierzy misji pokojowej mogą być uznane za zbrodnię wojenną. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena rashid Shehab. Wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy potwierdzają szefowie dyplomacji Polski i Niemiec. Radosław Sikorski i Johan Wadeful rozmawiali w Krzyżowej. Niemiecki minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę, że Ukraińcy mają za sobą najtrudniejszą zimę od początku pełnoskalowej inwazji, a Rosja każdego dnia przeprowadza intensywne bombardowania. Do tego dochodzi ryzyko, że skalacja na Bliskim Wschodzie odwróci kierunek międzynarodowego wsparcia od Ukrainy i że sytuacja na rynkach energii będzie sprzyjać Rosji. Nasza wspólna odpowiedź jest jasna. Nie cofamy się ani o krok. Stoimy w pełni po stronie Ukrainy. Wicepremier Radosław Sikorski podkreślił, że pozycja Ukrainy nie pogarsza się mimo zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie.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 Szpital powiatowy w Nowej Dębie na Podkarpaciu zamyka dwa oddziały, ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny. Decyzje ze względów finansowych podjęły zarządzające placówką władze powiatu tarnobrzeskiego. Utrzymanie porodówki w ubiegłym roku przynosiło dziennie kilkanaście tysięcy złotych strat. Jak mówi dyrektor szpitala Marek Gronkowski, na oddziale rodzi się za mało dzieci, by zapewnić odpowiednią opiekę według standardów NFZ-u.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 Klimat! Dostateczna jakość powietrza w Łomrze i Białym Stoku umiarkowana w Zduńskiej Woli, Krakowie-Otwocku i Konstancinie-Jeziornie. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Tylko 10% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Czas na sport w studiu Adam Malecki. Już jutro reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra w barażu, którego stawką będzie awans na Mistrzostwa Świata. Biało-Czerwoni zmierzą się w Sztokholmie ze Szwecją. Trener Jan Urban za sterem kadry jeszcze nie przegrał i liczy na szczęśliwe zakończenie. Tym bardziej, że kadra robi postępy.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 Początek jutrzejszego meczu o 20.45. W siatkarskiej Tauron Lidze kobiet poznaliśmy kolejnego półfinalistę. To zawodniczki budowlanych Łódź, które pokonały na wyjeździe Chemika policy 3-2. Była to druga wygrana Łodzianek w tej rywalizacji. U siebie także zwyciężyły 3-2 i są w najlepszej czwórce. W półfinale zespół z Łodzi zagra z lepszym parę opole Polestal Mielec, w której po dwóch starciach jest remis 1-1. W drugim półfinale zmierzą się obrońcy tytułu Deweloper z Rzeszów z BKS-em Bielsko-Biała. A w Makao rozpoczął się prestiżowy turniej Pucharu Świata w tenisie stołowym. Dobrze rywalizację rozpoczął Miłosz Redzimski, który pokonał Australijczyka Nikolasa Luma 3-1. do Polak zadowolony. Wiedziałem jak z nim grać, wiedziałem, że trochę w krótkim forhendzie Będzie miał dziurę i, i też będzie szukał obrócenego forhendu, więc trzeba mu grać szeroko. Grałem te wszystkie elementy, które wiedziałem, że będą potrzebne. No to miałem inicjatywę po prostu. Też trochę serw zacząłem bardziej zmieniać. No, ale ogólnie dobry meczek na pierwszy. Jutro Radzimski zagra z Japończykiem Tamokazu Harimoto. W tym samym turnieju swoje spotkanie przegrała Natalia Bajor. Doznała porażki z Chinką Wong Yidi 0-3, a jutro zagra z Dohoi Kem z Hongkongu. Zwycięzcy grup awansują do 1-8 finału. Warto przypomnieć,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 Czesi protestują przeciwko rządom premiera Andrzeja Babisza. Powodem jest obcięcie wydatków na obronność i próba przejęcia kontroli nad mediami publicznymi. Co się dzieje u naszych południowych sąsiadów? O tym rozmawiam w najnowszym magazynie Po Prostu Wschód z Jakubem Metkiem, dziennikarzem zajmującym się tematyką Czech. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski Autopromocja Trójka Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po dwudziestej pierwszej. Klub Trójki. Staram się, na ile mnie na to stać, znaleźć w każdym ludzkim życiu coś takiego, co w gruncie rzeczy bliskie jest wszystkim. Niezależnie od różnych wariantów, wie Pan, ale w istocie swojej jest bliskie. Bo przecież nie chodzi o to, żeby się warianty jakichś tam przypadków, zdarzeń powtarzały, wie Pan, ale chodzi, żeby w tych przypadkach, zdarzeniach istotą było to, co, co ludzi wiąże, co ludzi łączy, co, co jest podobieństwem wszystkich ludzi, wie Pan, co jest podobieństwem człowieka jako takiego do innych. Nie jestem w stanie zracjonalizować wszystkiego, co napisałem, wie pan. A nawet powiedziałbym, nie jestem w stanie zracjonalizować połowy. Nawet mniej niż połowy. Książkę piszę intuicyjnie, wie pan. Ja nie piszę z planem książki. Ja nie mam planu, kiedy piszę książkę. Ja nie wiem, o czym ta książka będzie. Co wydaje się trudne do uwierzenia, ale tak to jest. Ja uważam, że po prostu...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 I taka rzeczywiście napisana w transie, i my ją Ona też jest taka tak jak taniec Derwisza. Tak, tak. I on, to, i, on to, I on to tak napisał, prawda? Ale mhm. wszystkie pozostałe powieści to, właściwie, to był właściwie zawsze długi proces, wielokrotny proces, czasem proces wyrzucania całych partii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 Pamiętajmy, że kamień na kamieniu to jest, piosen to jest piosenka. piosenka. Jakby cała, cała książka musiała dać radę chłopskiej piosence. E, więc, e, więc ta mowa chłopska była gdzieś e, też e, u podstaw, czyli właśnie ta prostota, e, ale, ale jednak właśnie zakorzeniona w tej, w tej kulturze. Gdybym Was zapytał, Wojtku, Justyna, tomku o to i poprosił o wskazanie jednym słowem tego, o czym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 To może być taki nawet banalny aforyzm, typu takie jest życie, prawda? To, to tak jest, taki jest los. Ale jest ten element yy, złapania...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 Nasze. To dla uproszczenia takiego, powiedziałbym, znalezienia sobie jakiejś poręczy, po której moglibyśmy przez życie kroczyć,